No i dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen, do komiksowych Gwiezdnych Wojen, w miarę świeżych, jeżeli chodzi o nasz rynek, ponieważ ten rok, rok 2026, Egmont rozpoczął od w sumie dość starego komiksu. U nas ukazał się w styczniu. Ale w oryginale to jest komiks z 2018 roku, więc już swoje lata ma. No i w momencie, gdy zakończyły się te wszystkie długie serie Star Wars, Darth Vader, Doktor Afra, e, Łowcy Nagród, to Egmont zaczął sięgać po pojedyncze strzały. Myśmy kilka takich pojedynczych strzałów już omówili. I teraz mamy kolejny. Mace Windu, Jedi Republiki. Kolejna pięciozeszytówka, kolejny komiks zamknięty w jednym tomie z jedną historią z okresu wojen klonów. Ale zanim dwa zdania o fabule, to e, czy ty masz coś tam o twórcach do powiedzenia? w zasadzie nic, dlatego, że oni w Gwiezdnych Wojnach zrobili i to wspólnie właśnie ten tytuł tylko, bo tutaj za scenariusz odpowiada Matt Owens, za rysunki Dennis Kowan i jest także wspomniany Edgar Salazar, który coś robił w czwartym zeszycie no i Owens miał też jakieś rzeczy w Marvelu z tego co tutaj na skrzydełku jest napisane, to on gdzieś pracował przy agentach tarczy między innymi i Luke Cage ale to jako scenarzysta serialowy, co ciekawe. No i tam robił też jakieś komiksy dodatkowe w Marvelu i Kowan z kolei pracował w DC i w Marvelu także, ale to, to nie są jakieś nazwiska, które ja bym kojarzył, też nic jakiegoś istotnego nie znalazłem. No i w sumie i scenariuszowo i rysunkowo, no to, to zaraz sobie pogadamy, czy coś jest na rzeczy, że nic więcej o nich nie znalazłem czy nie? No, w czwartym zeszycie wydarzenia bieżące przeplatają się z retrospekcją. To jest taka najdłuższa retrospekcja. To możliwe, że standardowo e, ten rysownik po prostu rysował retrospekcję, szczególnie, że ona jest chyba troszeczkę inaczej narysowana faktycznie. Dobra, jeżeli chodzi o fabułę, to e, fabuła Mace Windu Jedi Republiki rozgrywa się na samym początku Wojen Klonów. Jesteśmy tuż po bitwie na Geonosis i w zasadzie no, zaczynamy ten cały kilkuletni bajzel. Zaczyna się to od kawki Mace Windu z Kia Mundim, którzy właśnie dyskutują w jakim kierunku ma pójść zakon Jedi i to jest trochę sedno tego komiksu. Co mają zrobić Jedi? Czy stać się generałami, którzy będą walczyć? Czy jednak podążać za swoimi przekonaniami? No i ten komiks skupia się na jednej akcji, ponieważ Mace Windu zostaje przez Radę Jedi wysłany na planetę Hisrich. Nie wiem, jak to się czyta, na której zbierają się statki separatystów i on bierze do pomocy drużynę. No i z nim wyrusza Kit Proset Dips. To jest taki Jedi niewidomy. W sensie ma opaskę na oczach, no ale przez to, że nie widzi w sensie dosłownym, ma y, powiększony kontakt z mocą. No i młoda pilotka Risa Mano. Oni udają się na tę planetę żeby zobaczyć, co tam się dzieje i ewentualnie porozwalać trochę blaszaków. Na tej planecie blaszakami dowodzi droid najemnik ADW-4, który został wynajęty przez generała Grievousa, o czym dowiadujemy się tam później, gdzieś w środku z takiej bliskiej retrospekcji. Został on wynajęty, ponieważ to jest Kolejny taki krwawy droid morderca, który lubi zabijać i zgarniać za to dużą kasę, a sam Grievous przewiduje, że Republika na tym etapie wojen jeszcze nie wyśle e, oddziałów klonów, ale może wysłać Jedi, więc e, ten droid tutaj liczy na e, niezłą kasę i niezłą rzeźnię. No i tak naprawdę cały komiks skupia się po pierwsze na tej akcji, która zostaje doprowadzona do końca, a po drugie na tym konflikcie, który tutaj zarysowałem, ponieważ ten e, niewidomy ProSet Dips e, nie zgadza się z kierunkiem, jaki e, chcą obrać Jedi w ramach e, nadchodzącego konfliktu. I dochodzi do konfrontacji, do walki z Mason Windu, a ostatecznie do procesu i do e, wyroku i do pewnej puenty, jaką drogą mamy kroczyć. Tyle w zasadzie, jeśli chodzi o fabułę. No i niby pięć zeszytów tylko, a trochę, jak widać, w tej fabule się dzieje. I ja ci powiem, że całościowo, tak od razu trochę spoilerując swoją opinię, dla mnie ten komiks to był taki średniak, ale są tu fajne pomysły i od jednego chciałbym zacząć, bo w sumie z tego się zrobił pewien wątek przewodni, w sumie dosyć zaskakujący, czyli właśnie te, ta kwestia tego konfliktu wewnątrz Jedi, no bo my w zasadzie od początku mamy te dyskusje wokół tego, że nie wiem, że Windu jest chociażby teraz tytułowany generałem i jaka jest rola Jedi w tym konflikcie i to jest coś, co mi się w sumie podobało, bo no to jest taki motyw, który gdzieś tam w animowanych wojnach klonów on też się przewija, ale tam mam wrażenie, że on bardzo szybko mimo wszystko powszednieje, nie? w tym sensie, że no, ja jeszcze nie jestem jakoś daleko w tym serialu, ale wiesz, gdzieś tam początkowo mm -hmm. miałem wrażenie, że oni to eksplorowali, to, to czyli wiesz, że Jedi z nagle z obrońców pokoju stają się w zasadzie dowódcami i swoistą armią, a później to już się staje normalne, no a tutaj jesteśmy trochę na, na początku tej drogi i to jest jest fajne, bo, bo to naprawdę jest coś, co y, moim zdaniem no, no jest rzeczą, która jest interesująca tak gwiezdnowojennie, no bo umówmy się, jednak jest coś na rzeczy, że ci obrońcy pokoju, którzy teoretycznie no, noszą miecze świetlne, ale z drugiej strony no, nos noszą je raczej jako broń, która ma im pomagać bronić tutaj jakiś, którzy, tych, którzy sami nie mogą się obronić y, i to jest fajne. i na na tym poziomie wewnętrznym. Podoba mi się to, jak to jest rozgrywane i w sumie też jest ciekawie to rozgrywane dlatego, że mamy też aspekt zewnętrzny no bo okazuje się, że na tej planecie cała ta intryga, ona się kręci wokół też standardowej imperialnej chociaż to jeszcze nie imperium, ale metody już są w zasadzie identyczne standardowej imperialnej metody czyli wydrenowania planety, surowców z planety, aby po prostu no, wykorzystać ten surowiec do swoich celów no i to jest naprawdę w sumie Ciekawa rzecz, mam wrażenie. Ostatecznie, Jedi niszczą ten surowiec, więc w sumie o tym nie pomyślałem, że mm, przyczyniają się też trochę do tego. Dobra, nieważne. To, o czym wspomniałeś, według mnie to jest chyba jedyna y, pozytywna część tego komiksu, bo sama ta akcja główna, no to jest taka zwykła akcja, no. trafiamy na planetę, tu się powalczymy z jakimś pierwszym oddziałem blaszaków, potem się rozdzielimy i powalczymy w różnych miejscach, potem musimy ułożyć jakiś plan, żeby zaskoczyć tych naszych oprawców i cały ostatni zeszyt poza końcówką, która jest tym procesem, to jest właśnie realizacja tego planu i doprowadzenie go do końca, no cała ta akcja to jest takie właśnie taki, ta, ta, ta, jest zwykła historyjka, więc ja, ja, ja trochę czytając ten komiks miałem takie mieszane uczucia, że taka popierdółka. Ale ta część, o której wspominasz, go winduje w górę, bo to jest ciekawa mhm. rzecz, która się e, ciągnie przez e, cały komiks i co prawda mm, mamy tutaj takie ekstremalne zachowania, no bo e, ja niby, wiesz, ja rozumiem tego Jedi, tego Proseta Dipsa, on jak najbardziej mówi mądre rzeczy od początku w zasadzie do końca, no ale jego czyny nie potwierdzają tego, bo on atakuje Meisa Windu, on z nim walczy na miecze po to, żeby właśnie powstrzymać tę drogę przemocy i wrócić na drogę pokoju, więc nawet jeżeli mu go rozumiem i mu kibicuję i uważam, że to jest pozytywny bohater tego komiksu, no to został tak poprowadzony, że absolutnie mu nie kibicuję i nie uważam go za pozytywnego, bo został poprowadzony jako zagubiony ktoś, kogo trzeba teraz naprostować, wyleczyć i sprowadzić znów na prawidłową drogę, którą jest wojna no tak, tak I, i tu ja się też pod tym podpisuję yy, pod yy, tym co powiedziałeś odnośnie yy, wątku Dipsa, ale też odnośnie tego wątku z droidami, no bo to jest naprawdę no już yy, trochę taka mucka jak z generatora no ja już o tym mówiłem przy jakimś tam podcaście, idziemy z młodym przez wojny klonów, to mam wrażenie, że takich akcji wiesz, yy, yy, yy, na zasadzie yy, wysyłamy Jedi, yy, aby po prostu, nie wiem, zilfin, zilfin infiltrowali, albo przechwycili, albo pokonali jakąś tam grupkę blaszaków, to już widziałem za dużo, a jesteśmy w drugim sezonie, no więc to mi się trochę w, tym, w to wpisywało, a poza tym trochę miałem problem z tonacją, bo tu jest w sumie, szczególnie właśnie w tym wątku droidów bardzo dużo humoru i to czasem takich powiedziałbym no nie najwyższych lotów, wiesz, cały ten motyw, że ten główny droid nie lubi, jak to tam go z dowództwem nazywają, albo że ciągle tam gada o tym, że to jest w zasadzie kredyty, kredyty, i że on jest najemnikiem i tak dalej. Te dowcipy o oczach i o ślepocie naszego Dipsa. <głos> to w sumie jakieś śmieszne. tam takie. No, to, to są trochę, trochę lepsze, tym bardziej, że to trochę bohaterowie, nawet na poziomie meta wchodzą, trochę komentując te swoje żarty, więc to, to akurat trochę faktycznie lepiej mogłem oceniać. Wiesz, takie przykomarzanki pomiędzy naszymi bohaterami w trakcie walki, trochę standardowych głupotek droidów, które tam się, nie wiem, nabijają, że nudaj, że nic się nie dzieje, po czym nagle wpadają na Jedi i tak dalej, i tak dalej. I trochę miałem zgryz, no bo wiesz, bo mamy ten humor, a z drugiej strony cały ten wątek tej planety drenowanej właśnie ze swoich zasobów tych uciśnionych mieszkańców którzy tam na potęgę giną ten wątek nie, nie. jeszcze Jedi no to tak wiesz trochę no mówię no pachniało mi to właśnie wojnami klonów animowanymi ale w taki niedobry sposób nie? że chyba bym wolał żeby ten komiks był utrzymany w poważniejszym tonie w sensie wiesz nie jakimś bardzo dramatycznym nawet nie tylko po prostu chyba bym oczekiwał że przy tej tematyce i przy tej historii, którą też Owens tutaj nam zaproponował, że tego humoru po prostu będzie zwyczajnie mniej. Tak, ja się też z tobą tutaj zgadzam. No i mówię, wyważenie tego e, głównego wątku, bo tutaj mamy też duży nacisk na Mesa mm, Windu, tytułowego bohatera tego komiksu, że on ma problem z wymierzeniem sprawiedliwości. Nie wiem, jak to nazwać. No mamy dwie sytuacje, bo cały ten trzeci czy czwarty zeszyt jest równolegle. Mamy walkę pomiędzy Mace'em i Prosetem Dipsem i tą retrospekcję z przeszłości, e, gdy Mace był jeszcze uczniem. Tam jest jego mistrzyni, Kaslin Mir. E, I oni trafili na jakąś planetę, gdzie był fałszywy Jedi, który stworzył jakiś kult. Wszyscy przynosili mu pieniądze. On miał ich wyleczyć i, i, i tam też no mamy... to jako... są w sobie też niezły wątek. Tak, tak, nie? bardzo ciekawy, tak, tak, bardzo. bardzo. I on jest właśnie spuentowany tym, że Mace go dopadł, on leży na ziemi, a Mace stoi nad nim z tym mieczem. No to taka trochę analogiczna scena do tej, którą znamy z zemsty Sithów, gdzie Mace Windu stoi nad jeszcze nie imperatorem, nad kanclerzem Palpatinem i chce go właśnie zabić, chce wymierzyć sprawiedliwość. To tutaj mamy dwie takie sceny równo z dzieciństwa Mejsa, no i właśnie teraz z teraźniejszych czasów. No nie jest to po pozytywnie przedstawiony bohater i ja bym w sumie y, jeszcze wyżej ocenił ten wątek, gdyby właśnie ten Dips... Y, też tutaj tak ochoczo nie sięgał po broń, bo mi się naprawdę podoba ten proces na końcu, gdy Deep stoi skuty przed Radą Jedi i mówi, ja się nie będę bronił, ja wiem kim powinni być Jedi, to wy zbłądziliście, a nie ja. Więc teraz jako generałowie wykonajcie wyrok śmierci na mnie, bo przecież taki jest sąd wojskowy, a tym teraz jesteście. I to mi się bardzo podobało. Nie? I oni, że nie, nie, nie możemy, on zbłądził, on jest zagubiony, odeślijmy go do biblioteki, niech nie bierze udziału w konflikcie, niech trochę posiedzi w książkach i może zmądrzeje. I on tam krzyczy jeszcze, nie? że nie róbcie ze mnie ofiary. Nie, nie, nie ten, nie, że mhm, tak, tak, Skoro jesteście żołnierzami, to wykonajcie to, co wykonują żołnierze. Mi się to mega podoba, no tylko, że trochę bym stonował te, te jego wcześniejsze wariactwo, bo, bo, bo tak to nie ma takiej jednoznacznej oceny, a, a w sumie bardzo by mi się podobał ten komiks, gdyby on jednoznacznie tak potępił Jedi właśnie za to, co robią, bo umówmy się, no to, to, to zasługuje na potępienie trochę. No tak, tak, no tutaj e, po raz kolejny Rada Jedi pod przewodnictwem naszego e, masowego mordercy zielonego zbrodniarza, tuszującego zbrodnię Jedi przez setki lat, e, no faktycznie po raz kolejny nie wychodzi na, na pozytywną, e, na pozytywne tutaj ciało kolegialne i, i to faktycznie wybrzmiewa. No moim zdaniem e, to, to też to co mówisz, e, mogę się pod tym podpisać, że to by pewnie lepiej wybrzmiewało, gdyby trochę inaczej nasz niewidomy Jedi był pisany, ale i tak wydaje mi się, że to wybrzmiewa całkiem no, nieźle. No. I, I to też w sumie szczególnie nawet to widać w tej końcówce, bo mamy tam niby parę takich kadrów tylko, że to co nadchodzi tam, wiesz, Imperium, tutaj jakieś przebitki na asokę i jakieś tam inne postacie z Wojen Klonów. To, to jest spoko, bo, bo to znów wpisuje nam cały ten koniec. Właśnie w y, taki ten moment, będący preludium y, czy swoistym prologiem do no, y, długiego konfliktu, który w zasadzie, suba summarum, okazuje się, właśnie w pełni potwierdzać to, co Deeps próbował przekazać. Nie? Że, że to nie jest droga, która może Jedi do czegoś dobrego doprowadzić. Także, no, całkiem nieźle to, to w sumie wypada. No, te ostatnie strony są też fajne, bo to jest rozmowa Mesa z tą właśnie młodą pilotką Rison Mano, która przez cały komiks jest w niego zapatrzona, która tam mówi, że on jest w topce, top 3 chyba jej ulubionych Jedi i, i, i to taki jest dla niej to o, tu był najlepszy żart w tym komiksie, jak Kitwisto się pyta, na którym miejscu on jest. No, no, ale wiesz, ona jest w niego zapatrzona, i właśnie tak, ta tak. rozmowa, gdy oni siedzą na tym balkonie w y, świątyni Jedi, y, widzimy ten, to korusant rozciągające się, i w zasadzie tam właśnie Mace podejmuje te decyzje. No, widzimy ten kadr, tak jak mówisz, za Sokom, za Sagventres, tam chyba młody Boba Fett jest y, i ktoś tam jeszcze. Widzimy jakieś kadry z Anakinem i Padme. No i on podejmuje decyzję. Z mhm. Mówi, czeka nas walka, długa walka, będziemy walczyć, nie? No, no, to w zasadzie fabularnie to, to ja ci powiem, że to, to chyba by było tyle, chociaż wydaje mi się, że właśnie samo to walczymy na koniec też jest niezłą płętą w temacie tego komiksu, nie? No bo, bo umówmy się jednak to, że pada tu słowo walczymy, a nie bronimy chociażby, czy, czy staramy się rozwiązać ten konflikt, no jest dosyć symptomatyczne, szczególnie dla tego konkretnego Jedi także ja w sumie jakoś nigdy nie Byłem wielkim fanem Windu, to tak na marginesie i, i ten, ten komiks absolutnie mnie nie przekonał do, do jego postaci. Nie? No mam wrażenie, że to jest właśnie taki trochę kozak, który ma chyba za, za duże mniemanie o sobie i o swojej potędze, ale to, to, no, to w, w kontekście postaci i komiksu o postaci to wydaje mi się całkiem spoko. No tak, on z założenia taki był. Chyba nawet fioletowy miecz genezę miał taką, że jest połączeniem niebieskiego z czerwonym. No, no to, to, by, to, ja, to ja też za nim nie przepadałem. No. Ale tutaj okej, okay, no dostajemy komiks, który jest w okresie prequeli, co ja bardzo na plus stawiam, bo zapomniana trochę... Era, hmm, po tym całym wałkowaniu wiesz, starej trylogii, więc ja za każdym razem, jak mamy jakąś zapowiedź z prequeli, to się cieszę. E, do jakich czasów my dożyliśmy, to po prostu, żebym ja się cieszył z prequeli. E, I fajnie to jest poprowadzone. Ogólnie jestem na tak. E, z uwagami i to, to nie, nie, jest, nie, nie jest to jakiś komiks y, z, ze szczytów, ale, ale podobało mi się to. Ten główny wątek przynajmniej. Tak, no właśnie to, to jest trochę tak, że ja jestem te, też rozdarty, bo jeszcze o stronie wizualnej za dużo nie powiedzieliśmy, ale ona jest niezła. Szczególnie mam wrażenie, że kolorystycznie tutaj to, to dobrze jest prezentowane, bo no kolory fajnie podkreślają wiele różnych scen. Tutaj Guru FX robił kolory i to też jest postać już znana. Wielokrotnie kolorował różne też Gwiezdnowojenne komiksy i mówię, to pod tym kątem wizualnym mi się to podobało, a fabularnie, wiesz, ogólnie jest w porządku, ale to moim zdaniem nie są szczyty. No ja mam trochę problem właśnie z tym, że mam wrażenie, że tak jak my o nim opowiadamy, to nawet to chyba ciekawiej brzmi niż pod pewnymi względami jest w tym komiksie. Więc to, to absolutnie nie są jakieś wyżyny, ale ciekawa rzecz. I, I mówię, w kontekście chociażby też tego okresu, w którym rozgrywa się akcje, jeżeli ktoś lubi te prequelowe historie albo właśnie chociażby nawet właśnie taki jak od przerywnik swoisty od, z tej klasycznej trylogii tego okresu, no to, to myślę, że to jest spoko rzecz tak, strona wizualna jest niezła, aczkolwiek te rysunki to jest taki, tam taka masówka, nie? Jak otworzyłem i zobaczyłem te pierwsze kadry, to raczej byłem na nie, ale potem mamy taki to przegląd, trochę bardziej się robi e, no niejednolicie, nie? bo tutaj gdzieś mamy w jaskini, tutaj w dżungli, tutaj w deszczu, e, tutaj retrospekcję i płonąca świątynia, a potem e, korytarze statku, więc e, powiedzmy, że e, jest na tyle różnorodności, i ciekawie, że to się ogląda całkiem ok, ale same rysunki to taka jest raczej masówka. Natomiast tak, brzmi ciekawiej, bo skupiamy się na tym głównym wątku, a, a, a umówmy się, no to jest pięć zeszytów. Niby dzieje się dużo, ale tak jak mówimy, sama akcja to jest generator. Postacie poboczne, czy nawet główne, no taki, nie wiem, Kitfisto tu w zasadzie nic nie odgrywa, nie? A pilotka mhm, tak. też nic. No. Cały, cały komiks skupia się i, i, i, żeby było jasne, nie skupia się w 100% nie? Tylko właśnie przez te pięć zeszytów zeszytów. Ta nitka jedna jest ciągnięta na tym wątku Meisa i Dipsa, no i właśnie globalnie patrząc ogólnie na wątku drogi, jaką ma kroczyć zakon, ale to jest jedna nitka, która idzie przez pięć zeszytów i my się na niej skupiamy e, i doceniamy i, i, i chwalimy, ale całe pięć zeszytów jest jednak wypełnione różnymi rzeczami, które są taką zwykłą popierdółką, więc ja w sumie czytając ten komiks, to tak, gdy już go zamknąłem, to mówię, okej, okay, fajne, nawet spoko, ale no, podczas lektury wielokrotnie takie OS, no, no, o niczym trochę, o niczym, nie? Idziemy do przodu, strzelamy się, rozwalamy droidy i tyle, nie? No, no i w zasadzie to, to, to tyle. Myślę, że ja już tutaj nic więcej do powiedzenia nie mam chyba o tym komiksie. Ja też. Ale mówię, no jak, jak lubicie, jak też tęsknicie za czymś innym niż stara trylogia Luke, Chewbacca, Leia, rodzący się sojusz rebeliantów, Darth Vader i Darth Vader i Imperator, plan Imperatora, jak macie tego już dość, to to jest miła odskocznia, więc ja jak najbardziej polecam. I to No, zdecydowa zdecydowanie tak. No i trzeba pamiętać, że to też jest e, pięciozeszytówka, a to też jest na plus, nie? Że to jest jedna no. zamknięta historia e, i, i naprawdę ja się cieszę, że akurat e, w tej chwili mamy taką większą falę e, tych krótszych serii, a nie wiesz, te ongoingi, które, no umówmy się, e, stały się po prostu już męczące, nie? Więc e, niech tam tych serii takich na pięć, tam do dwunastu zeszytów będzie więcej, jeżeli oczywiście one będą... Mm, spoko poziom trzymał. Tak jest. Dobrze. To dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.